Witam! Słuchacie podcastu rilpolish.pl. Cześć! Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na podcast po polsku. Zapraszam na stronę rilpolish.pl. Ci wszyscy... Którzy jesteście nowi Którzy słuchacie mnie pierwszy raz I być może nie znacie adresu mojej strony Zapraszam was na realpolish.pl Tam znajdziecie nagrania Tam znajdziecie również wszystkie teksty Wszystkie moje podcasty i filmiki Oczywiście Chciałbym wam przypomnieć, że od jakiegoś czasu panuje taka tradycja, panuje taki zwyczaj, że to wy wpisujecie tekst podcastu. Zatem zapraszam wszystkich i również dziękuję wam od razu za pomoc. To wielka pomoc dla mnie, jeśli wpisujecie tekst, a dla was to świetne ćwiczenie. Świetne ćwiczenie na rozumienie po polsku I na dokładne słuchanie tego co mówię Dzięki wam za pomoc Zapraszam do dyktanda Wpisujcie tekst Zanim zacznę dzisiejszą audycję Chciałbym wam przypomnieć Że jest grudzień I właśnie w grudniu Chciałem zrobić wam prezent Ja również chcę być Mikołajem Dlatego przygotowałem dla Was prezent. Wszyscy, którzy kupią 100 historyjek po polsku, dostaną również historiki z idiomami. Cały kurs, 10 godzin słuchania historyjek z idiomami. I to nie wszystko. Dostaniecie również 30 historyjek z kursu Daily Polish Listening to jest 2,5 godziny historiek 30 pierwszych historiek. Wszyscy, którzy kupiliście wcześniej 100 historiek po polsku, którzy kupiliście w listopadzie te historyjki nie martwcie się, już wysłałem do Was sprawdźcie swoje skrzynki e-mail, bo wysłałem do Was linki również do tych prezentów. Ok. Bardzo się cieszę, że mogłem zrobić Wam Ten świąteczny prezent hi, hi, hi, hi. Dzisiaj będę mówił O Bożym Narodzeniu Oczywiście Atmosfera świąteczna Jest już wokół nas Jest coraz bardziej Świątecznie Wszędzie w mieście, w Warszawie Ja mieszkam w Warszawie, więc opowiem wam jak tutaj to wygląda We wszystkich centrach handlowych, sklepach Jest mnóstwo, mnóstwo dekoracji świątecznych Stoją duże choinki, ubrane kolorowo Stoją Mikołajowie z cukierkami Zapraszają dzieci, częstują dzieci Rozdają małe prezenty, wszyscy już żyją Bożym Narodzeniem. Powiem Wam, że coraz wcześniej są zakładane dekoracje świąteczne. W tym roku widziałem, że już chyba 5 listopada były pierwsze reklamy świąteczne w telewizji, pierwsze. Choinki ubrane w sklepach Moim zdaniem to nie jest dobre Nie do końca mi się to podoba Chociaż lubię święta Bożego Narodzenia To jeśli to wszystko trwa zbyt długo To według mnie powszednieje Powszednieje, czyli robi się Powszednie, zwyczajne a jeśli coś jest zwyczajne, to nie jest już odświętne i nie cieszy już tak bardzo. Zgodzicie się ze mną? Czy w waszych krajach też tak jest? Czy święta są coraz dłuższe? Czy atmosfera świąt jest wprowadzana coraz wcześniej? Święta... W Polsce trwają już prawie dwa miesiące. Wchodzisz do sklepu i słyszysz ciągle kolendy. Jeśli ciągle słyszysz kolendy, to po pewnym czasie masz już tego dość. Nie chcesz już słuchać kolend. I kiedy przychodzą prawdziwe święta, kiedy jest 25-26 grudnia, i kiedy jest Wigilia, kiedy śpiewa się ko te kolendy, kiedy powinno śpiewać się kolendy, to nie chcę już się tego robić, bo przez całe dwa miesiące słuchałeś kolend, w telewizji, reklamy świąteczne, w sklepach dekoracje świąteczne. Ile można? Moim zdaniem jest tego za dużo. I... Wszystko robi się zwyczajne, nie jest już tak świąteczne, nie czekasz. Nie czekasz już na święta aż tak bardzo, bo masz już tą całą atmosferę dużo wcześniej. Więc według mnie powinno być tak, żeby święta to były święta. Ale oczywiście sklepy chcą sprzedać jak najwięcej towaru i w ten sposób, robiąc wcześniejszą atmosferę, ludziom, ludzie kupią więcej towaru. No tak, ale nie do końca mi się to podoba. Cóż, cóż zrobić? Musimy się do tego przyzwyczaić. Święta w Polsce powinny zaczynać się według mnie 6 grudnia. 6 grudnia są tak zwane... Mikołajki Mikołajki To pierwszy dzień Kiedy dzieci Dostają prezenty od Mikołaja W Mikołajki Dzieci budzą się rano I szukają W swoich kapciach W swoich butach Pod poduszkami W skarpetach Prezentów Prezentów, które w nocy Podrzucił im Mikołaj. Są to nie są to takie duże prezenty jak na Wielkanoc. bo no, Co ja mówię, jak na, jak na wigilię. Ale również właśnie 6 grudnia dzieci w Polsce dostają prezenty. Później czekamy aż do 24 grudnia. Kiedy jest wigilia, wieczór wigilijny? Według mnie najważniejszy wieczór w całym roku. W ten wieczór spotykają się całe rodziny. Jest to wieczór bardzo rodzinny. Z reguły w ten dzień nie spotykamy się ze znajomymi, w ten wieczór nie spotykamy się ze znajomymi, ale. Spotykamy się ze swoimi rodzicami Ze swoimi rodzinami Ze swoimi rodzicami Ze swoimi krewnymi Dziadkami Wujkami, ciociami Ok? Wieczór wigilijny jest Bardzo, bardzo, bardzo Uroczysty i bardzo Ważny Nie jest to dzień wolny 24 grudnia Jest również dniem Pracującym, jak to mówimy Również chodzimy do pracy 24 grudnia Ale z reguły Krócej się pracuje Z reguły mm, Szefowie firm Nie trzymają Swoich pracowników Aż do końca dnia Tylko kończą pracę Wcześniej Sklepy również kończą pracę Wcześniej, żeby ludzie mogli Pójść Właśnie do domu I usiąść do kolacji wigilijnej Najważniejszej kolacji w całym roku Właśnie w wieczór wigilijny Przychodzi do dzieci święty Mikołaj Powiem wam, że w Polsce Święty Mikołaj występuje pod różnymi nazwami tu na Mazowszu mówimy na niego Święty Mikołaj Ale w innych częściach Polski mm, Święty Mikołaj może nazywać się inaczej Na przykład na Pomorzu, Kujawach i Wielkopolsce Przychodzi do dzieci gwiazdor Ok? W Galicji Często aniołek, a podobno na Górnym Śląsku dzieciątko. Wśród Polaków na Kresach Wschodnich może to być również dziadek mróz, ponieważ właśnie w Rosji przychodzi dziadek mróz i stąd ta nazwa we wschodniej Polsce. Kiedy Mikołaj przychodzi do dzieci, to nie zostawia już prezentów ukrytych w butach, w kapciach, pod poduszką, tak jak 6 grudnia, ale zostawia prezenty pod choinką. Prezenty są pięknie opakowane i leżą pod choinką. Dzieci odbierają spod choinki, prezenty szukają. Który prezent jest dla nich? Tam są takie małe karteczki Z imionami Dla kogo jest prezent I Dzieci otwierają paczki Zaglądają do środka I cieszą się Z tego co dostały Choinka to oczywiście Drzewko świąteczne Choinka to Drzewko iglaste Nie takie drzewko Które ma liście tylko drzewko, które ma igły. Najczęściej jest to świerk albo jodła. Świerk ma takie krótsze igły, które szybciej opadają, a jodła ma takie długie igły, które dłużej się trzymają na choince i nie spadają tak łatwo. Choinka to właśnie ubrane Ubrany świerk albo jodła. Choinka jest pięknie przystrojona, pięknie ubrana, Ma zawieszane są. Dzieci z reguły to robią. Pamiętam, jak ja byłem dzieckiem, to ja ubierałem w domu choinkę. Zawieszałem kolorowe bombki, kolorowe zabawki. Kiedyś stawiało się świeczki. No, teraz lampki są przeważnie. Elektryczne. W zasadzie wszyscy mają lampki elektryczne, świeczki to była niebezpieczna rzecz, ponieważ taka choinka ze świeczkami mogła się z łatwością zapalić. Pomyślcie ile wtedy było pożarów, kiedy nie było jeszcze lampek elektrycznych, tylko ustawiało się na choince takie małe świeczuszki. Choinka w domu bardzo szybko wysycha, staje się sucha, a igły suchej choinki palą się bardzo szybko, niesamowicie szybko. Zatem jeśli taka świeczka podpaliła igły choinki, to natychmiast robił się pożar i w czasie świąt jeszcze, nie wiem, 60 lat temu, kiedy używało się świeczek, było mnóstwo pożarów. Na szczęście teraz już nie używa się świeczek na choince, tylko elektrycznych lampek. To jest o wiele, o wiele, wiele bardziej bezpieczne. Chciałem wam powiedzieć, że nazwa choinka to oczywiście ubrane kolorowe drzewko, ale potocznie choinką nazywamy wszystkie drzewka iglaste. Dzieci często mówią, jeśli w lesie zobaczą drzewo świerk albo jodłę, mówią, że to jest choinka. Okay? Jeśli nie wiedzą, jak, jak dane drzewo się nazywa, mówią o, zobaczcie, tam stoi choinka. Tak? Pójdziemy do tych choinek. Chojaki też nazywamy takie drzewa iglaste. Ok, to jest właśnie choinka. Często pod choinką niektórzy ustawiają sobie też, albo obok choinki, szopkę bożonarodzeniową. Szopka bożonarodzeniowa to przedstawienie... Mm, Wnętrza, wnętrza stajni betlejemskiej okay? Jest to jakby mały taki domek Zrobiony najczęściej z drewna I przedstawia to sytuację Kiedy narodził się Chrystus To jest szopka betlejemska Szopka, bo stajnia to inaczej szopa Szopa, czyli miejsce, gdzie normalnie śpią zwierzęta, Ok? Jezus Chrystus urodził się w stajni betlejemskiej albo w szopce betlejemskiej. I dla przypomnienia tego faktu robi się szopki bożonarodzeniowe. Muszę wam powiedzieć, że w Krakowie... Robi się zupełnie inne szopki. Te szopki są bardzo kolorowe i mają kształt nie stajni, nie szopy, tylko przypominają kościół. Przypominają kościół mariacki, który jest w Krakowie. Jeśli wpiszecie sobie szopka krakowska w Google, na przykład to zobaczycie, jak wyglądają szopki krakowskie. Są bardzo kolorowe i często mają różne ruchome zwierzęta, ruchome postaci, także zobaczcie sobie. Co roku jest też organizowany konkurs na najładniejszą szopkę krakowską. Są ludzie, którzy przez cały rok budują taką piękną szopkę, żeby właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia pokazać ją, żeby ludzie mogli się zadziwić, jaka to jest piękna budowla. Przez cały rok, zaraz po świętach, po nowym roku zaczynają budować następną i budują przez cały rok, żeby na przyszły rok zadziwić wszystkich. Świetnie, ale Wróćmy do Wigilii. Jak to jest w Wigilię? Zatem w Wigilię niektórzy pracują, niektórzy biorą sobie dzień wolny, czyli urlop. Najczęściej panie domu przygotowują różne potrawy. Mówi się, że na stole wigilijnym powinno być 12 potraw. Jakie to są potrawy? Już wam mówię. Na pewno w czasie Wigilii nie je się mięsa. Nie je się ani wołowiny, czyli mięsa z krowy, ani wieprzowiny, czyli mięsa ze świni. Nie je się kiełbasy, nie je się pieczonego mięsa. W wigilie bardzo często je się Ryby. Je się dużo ryb, a najbardziej popularną rybą jest karp Prawdę mówiąc, nie wiem dlaczego akurat karp jest najbardziej popularną rybą Podejrzewam, że jest to dlatego, że w czasie socjalizmu trudno było kupić jakiekolwiek inne ryby były tylko karpie i wszyscy musieli jeść karpie. Dlatego karp jest tak bardzo teraz popularny. Ale myślę, że jeszcze dawniej, zanim nastały czasy komunistyczne, czasy socjalizmu, w Polsce jadło się mnóstwo innych gatunków ryb. Często ryb słodkowodnych, czyli takich, które żyją w jeziorach i rzekach, między innymi liny, szczupaki, jakie jeszcze? Sandacze, pstrągi, okonie. Mnóstwo różnych ryb można spotkać w polskich jeziorach i w polskich rzekach. Także... Nie jesteśmy tylko zdani na karpia, ale prawdę e, trzeba przyznać, że karp stał się bardzo popularny za czasów komunistycznych i socjalistycznych i od tej pory bardzo dużo właśnie karpi jemy w czasie Wigilii. Myślę, że w czasie roku, Normalnie ludzie nie jedzą aż tak dużo ryb, ale w czasie Wigilii, kiedy nie jemy mięsa, właśnie jemy ryby. A ja już wam mówię o jedzeniu, a zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy, którą robi się w Wigilię. O czym zapomniałem? O opłatku. Oczywiście. Zapomniałem powiedzieć Wam o opłatku. Opłatek to bardzo cieniutki, cieniutki, biały płatek chlebowy. Taki chleb, który wypieczony jest z białej mąki bez dodatku drożdży. Sama mąka i woda jest bardzo, bardzo, bardzo cieniutki. Dzielimy się. Opłatkiem i życzymy sobie wszystkiego najlepszego składamy sobie życzenia życzymy sobie dużo zdrowia żeby nam się powodziło żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy byli szczęśliwi najpierw zanim usiądziemy do kolacji wigilijnej składamy sobie życzenia i dzielimy się opłatkiem. Każdy odłamuje sobie kawałek opłatka i składa sobie życzenia. To jest jeszcze przed tym, zanim usiądziemy do stołu. Dopiero kiedy złożymy sobie życzenia, kiedy podzielimy się opłatkiem, dopiero wtedy możemy usiąść do stołu i jeść karpia jeść ryby. Ale co jemy oprócz karpia? Co jemy jeszcze? Nie tylko sam karp jest na stole. Tak jak mówiłem, jest 12 potraw. Z reguły, bo teraz już nie wszyscy przestrzegają tak dokładnie, żeby było 12 potraw. Myślę, że większość ludzi nie liczy już swoich potraw na stole. Ale... Co jeszcze oprócz karpia jest na stole wigilijnym? Bardzo często w na stole spotkacie barszcz z uszkami. Barszcz to taka czerwona zupa zrobiona z czerwonych buraków, a w tej zupie są uszka, czyli malutkie pierożki. Te pierożki w Wigilię nie są z mięsem. W środku nie ma mięsa. Najczęściej w środku jest kiszona kapusta albo grzyby. Ok? To jest właśnie barszcz z uszkami. Bardzo dobra zupa. Bardzo lubię barszcz z uszkami. Szczególnie lubię jeść uszka. Nieczęsto w czasie... Całego roku Możemy jeść uszka Nikomu nie chce się robić takich małych pierożków. I u nas w domu Jemy uszka tylko na święta Właśnie w Wigilię Oprócz barszczu Z uszkami Często je się również Pierogi Pierogi najczęściej Wypełnione grzybami Kapustą Kapustą z grochem Oczywiście w pierogach również nie ma mięsa. Oprócz pierogów, oprócz barszczu jest wiele potraw, w których znajduje się mak. Jedną z takich potraw są makiełki. Makiełki to potrawa wigilijna, którą je się u mnie w domu. I podstawowe składniki to mak, Sucha bułka, mleko, yy, miód i bakalie. Bakalie, czyli rodzynki, migdały, orzechy, skórka pomarańczowa. Trzeba tą bułkę namoczyć w mleku, później dodać maku, miodu, cukru i bakali i to wszystko wymieszać. To są makiełki. Ogólnie yy, w Wigilię je się właśnie bardzo dużo maku, je się grzyby suszone, je się kapustę i je się groch. Mak, groch, kapusta i grzyby to podstawowe składniki różnych dań, które jemy w Wigilię. Po kolacji wigilijnej z reguły wszyscy Idą na pasterkę Pasterka to bardzo uroczysta msza Msza wyjątkowa Msza jedyna w całym roku Która odbywa się o północy Kiedy jest piękna zimowa pogoda Kiedy jest śnieg Z przyjemnością po takiej sytej kolacji wigilijnej. Wszyscy idą na pasterkę, przedzierają się przez ten śnieg, idą po mrozie i w kościele śpiewają kolędy. Muszę wam powiedzieć, że są to niezapomniane chwile, bardzo uroczyste i bardzo wtedy czujemy się rodzinnie, bardzo blisko siebie. Tak wygląda Wigilia. A co jest po Wigilii? Po Wigilii są oczywiście święta Bożego Narodzenia. 25 grudnia to pierwszy dzień świąt, wolny dzień, w ten dzień nie pracujemy. I 26 grudnia to również wolny dzień, drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W Święta Bożego Narodzenia mamy czas, żeby spotykać się w gronie rodzinnym, żeby odwiedzać się. Ci, którzy nie spotkali się w Wigilię często odwiedzają się właśnie w święta Bożego Narodzenia. W święta Bożego Narodzenia, uroczysty jest obiad. Na obiad jemy już wtedy mięso, są zrazy albo pieczenie. Nie ma już wtedy dokładnych tradycji, jakichś zaleceń co do dań. Każdy robi to, co lubi. Są dozwolone już wszystkie dania i jemy, myślę, w każdym domu zupełnie co innego. Ale zawsze wspólne jest to, że jest to obiad bardzo uroczysty po obiedzie jest deser jemy ciasto i różne inne smakołyki suszone owoce czym chata bogata jak to mówimy czym chata bogata tym rada ok jest takie przysłowie czyli zapraszamy na wszystko to co mamy w domu to tym częstujemy naszych gości w czasie świąt Bożego Narodzenia śpiewamy kolendy, jeśli potrafimy śpiewać. W tym czasie również w telewizji, w radio jest mnóstwo koncertów kolęd, mnóstwo teledysków z kolendami i często siedzimy wtedy przed telewizorem i oglądamy. A czasami śpiewamy wspólnie z artystami kolendy. Tak to mniej więcej wygląda. Tak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Polsce. Później oczywiście po świętach szybko następuje Nowy Rok i Sylwester, czyli zabawa noworoczna. Ostatni dzień w roku nazywa się w Polsce Sylwester właśnie w ten dzień imieniny obchodzi Sylwester i tak nazywamy ten dzień zabawa sylwestrowa to zabawa która odbywa się w ostatnią noc roku Ok? właśnie wtedy o północy jest zmiana roku Robi się nowy rok Wtedy strzela się w powietrze Race, zimne ognie Na viwat. Wtedy pije się szampana okay? To jest zabawa sylwestrowa Mówimy sylwester na ten dzień Ostatni dzień roku Oczywiście po sylwestrze jest dzień wolny 1 stycznia Jest dniem wolnym od pracy Świętujemy Nowy Rok Od kilku Lat mamy również Wolny dzień 6 grudnia Święto Trzech Króli W czasie socjalizmu To święto było Zlikwidowane I zostało przywrócone Niedawno Wydaje mi się, że 3 albo 4 lata temu Pierwszy raz po przerwie Znowu mamy to święto 6 stycznia Nie idzie się do pracy Jest wolne Jest święto Trzech Króli Tak mniej więcej wygląda kalendarz Świąt Bożego Narodzenia i świąt, które są właśnie w tym czasie Nowy Rok, Trzej Królowie hmm. Jeśli chcecie posłuchać więcej na ten temat To w poprzednich latach zrobiłem już audycje na te tematy I właśnie sprawdziłem, że numery tych audycji To podcast 91 Podcast 96 i podcast 204 możecie znaleźć te podcasty na mojej stronie realpolish.pl jeśli wpiszecie realpolish.pl łamane na rp091 albo 096 albo rp204 to od razu zostaniecie przekierowani na tą stronę, będziecie mogli przeczytać tekst podcastu i posłuchać tego podcastu. Myślę, że tam powiedziałem podobne rzeczy, ale być może coś więcej. Posłuchajcie. Zapraszam Was. Posłuchajcie również tych starych podcastów. Zachęcam Was wszystkich do wpisywania tekstu tego podcastu link znajdziecie na mojej stronie to bardzo dobre ćwiczenie co jeszcze chciałem wam przypomnieć, że oczywiście skoro mamy święta to postanowiłem zrobić wam prezent i wszyscy, którzy kupią w grudniu 100 historyjek po polsku to dostaną dodatkowo historyjki z idiomami cały ten kurs i pierwszą część Daily Polish Listening, czyli codziennych historyjek po polsku, kursu, który cały czas przygotowuję i który daje mi dużo radości, bo fajne książki Wam tam opowiadam. Nie czytam Wam książek tak, jak są one napisane, tylko są one skrócone i tak Staram się je Wam opowiedzieć Żeby było łatwiej je zrozumieć Opowiadam Wam treść książki A nie czytam Wam dokładnie słowo w słowo Tak jak jest ona napisana Myślę, że to dobra metoda Na ćwiczenie polskiego Dobra metoda, żeby codziennie posłuchać czegoś po polsku Zatem jeśli jesteście początkujący, to zapraszam do kupna 100 historyjek po polsku, a dostaniecie jeszcze idiomy za darmo i 30 historyjek z kursu Daily Polish Listening. Okej, okay. co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Być może jesteście ciekawi jaką mamy pogodę w Warszawie. Niestety nie ma śniegu W tym roku jeszcze nie padał śnieg W tej zimy nie było jeszcze śniegu Ostatnio są dość duże mgły Ale nie ma śniegu Jest lekki mróz, jest szaro I nie jest zimowo, niestety Zobaczymy, jeszcze do Bożego Narodzenia trochę czasu Może pogoda się poprawi Może przyjdzie prawdziwa zima Zobaczymy. To może zmienić się każdego dnia. Pogoda może zmienić się bardzo szybko i jednej nocy może napadać mnóstwo białego śniegu i dzieci będą miały uciechę, będą miały radość, będzie można bawić się w śniegu. Zobaczymy, czy tak będzie. Muszę wam powiedzieć, że w czasie mojego życia Chyba więcej było Świąt Bożego Narodzenia Które były szare Niż tych, które były białe Jakoś tak jest, że Ostatnio nie ma śniegu W Boże Narodzenie Kiedyś pamiętam, kiedy byłem mały Owszem Święta Przypomina mi się, że były białe Był wtedy śnieg Ale ostatnio nie ma śniegu Nie wiem dlaczego Czy to jest spowodowane Tym, że jest Globalne ocieplenie? Mm, nie wiem Jak myślicie? Czy to dlatego nie ma śniegu? Nie mam pojęcia Kiedyś było dużo więcej śniegu No nic Zobaczymy jak będzie w tym roku Cóż moi drodzy Myślę, że To wszystko na dziś Żegnam was bardzo serdecznie Wszystkim Wam życzę Wesołych Świąt Dużo zdrowia Pomyślności Spełnienia Waszych marzeń Wszystkiego Wszystkiego najlepszego Do usłyszenia następnym razem Pa, pa.